Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzeci raz już jestem tutaj w Waszej miejscowości. Pierwszy raz byłem tutaj pod Diaku. I faktycznie. Jest to miejsce wyjątkowe. Macie tutaj studnię, taką właśnie jak ta z ucierpieniem Myślę o sanktuarium Matki Bożej, w dobrych obrazach. Takich miejsc w Polsce owszem jest dość sporo, gdzie ludzie chcą matkę najszczęśliwszą w konkretnym I dzisiaj to, o czymśmy usłyszeli, scena z Panem Jezusem i z Samarykanką też się dzieje w takim wyjątkowym miejscu. Tamta studia ma swoją historię. I mowa jest o sanktuariach, że Samarytanie, ludzie, narodowości tej kobiety, z którą rozmawia Jezus, oddają Cześć na jednej górze, a Żydzi oddają część Bogu na drugiej górze. Ja się interesuję sanktuariami maryjnymi w Polsce. To jest bardzo ciekawy temat. I co jest takie bardzo odkrywcze, jeśli ktoś zna historię tych miejsc, że najprawdopodobniej tutaj, w tej okolicy Ludzie modlili się dużo wcześniej zanim usłyszeli o Chrystusie i o Matce Najświętszej. Niemal wszystkie polskie sanatualne nie? kościoły zostały wzniesione na miejscu kultu pogańskiego, gdzie pogania czcili swoich bogów. Samarytanka mówi. Nasi oddawali cześć Bogu na tej górze. I nasi ojcowie Słowianie w dawnych czasach mieli swoich w którym służyli, oddawali mi cześć. Bardzo prawdopodobne, że ich sanktuarium było gdzieś tutaj nieopodem. W dłuższej wersji Ewangelii, której wam oszczędziłem, bo wcześniej byłem w kuchni, tam w domu, Rekolekcyjnym, i nasyciłem się zapachem kotletów skabowych, więc nie będę mówił przesadnie długo i dlatego nie przeczytałem dłuższej Ewangelii. Natomiast takie ciekawe stwierdzenie. Wiecie, ta kobieta, samarytanka, mówi Jezusowi o swoim życiu osobistym. I okazało się, że ona miała siedmiu mężów. Ale nie bójcie się, nie będę. Już pasterzem wspólnoty syta, wspólnoty trudnych małżeństw. W tym konkretnym fragmencie Ewangelii tych siedmiu mężczyzn, z którymi była jedna kobieta, coś symbolizuje. Co takiego? Ano tych bogów, pogańskich bogów, boszków, którym ludzie przez pokolenia i pokolenia oddawali cześć. Oczywiście dzisiaj po tysiącu lat od Chrztu Polski, po tym, gdy przeżyliśmy takie wielkie wydarzenia, pontyfikat papieża Polasic, gdy wszyscy, jak jesteśmy, mamy chrzest, uważamy się za katolików, można by powiedzieć, że ksiądz wyciąga z od ziemi jakieś, jakąś archeologię, potłuczone skorupy, rzeczy martwe. Po co o tym mówić, że tu kiedyś służyli ludzie jakimś boszczom? A może dlatego warto powiedzieć? Bo może daj Boże, że nie? Myślę, że nie u was. Ale ja jestem księdzem i wiem. Że bardzo wielu ludzi dziś w kraju o wielkiej chrześcijańskiej tradycji służy starym Bożkom, pychy, chciwości, nieczystości, Bożkom pieniądza, Bożkom seksu, Bożkom władzy. Oni mieli jakieś swoje imiona. Może to było imię światowi, może pełni, ale istotna była treść. Treść. Czy najważniejsza jest kasa? Władza, potęga i przyjemność rządza. Ciężka służba w Myślę, że u was tego nie ma, że jesteście od tego wolni. Że Chrystus Was nie zwoli. Ale są takie miejsca, gdzie ludzie palą świece Maryi, ale robią rzeczy, które wskazują na to, że ich serca są przy dawno potrzebanych Bogach. Prawem Boga, fałszywego Boszcza, demona, jest zdrada, zdrada małżeńska. Myślę, że problem dla was nieobecny, obcy w waszej wspólnocie, ale chcę o tym powiedzieć, bo ja znam ludzi, których to dotyka. Często zdrada, gdzie rodzice wysiadujący co niedzielę w kościele biorą stronę swojego dziecka, które zdradza. Nie oddają Bogu sprawiedliwości, tolerują grzech. I robią wspaniałe, niedzielne obiady dla nowej żony albo nowego męża. I jest bardzo miła, rodzinna atmosfera. I myślę też, że nie ma u Was tego pogańskiego prawa, które sprawia, że bracia, rodzeni bracia, nie odzywają się ze sobą po 40 lat z powodu jakiejś zawiści. I myślę, że nie rządzi też ten głupi bożek egoizmu który każe rodzicom kochać jedno dziecko bardziej, a drugie mniej. Jest jeszcze jeden pogański Boże. Oprócz bych, chciwości, nieczystości, gniewu, lenistwa, obżarstwa, jest w końcu też Boże w smutku, na koniec. Że człowiek uważa, że jego życie nie ma sensu, że jest szare i beznadziejne. Najpotężniejszy z pogańskich bogów, tak mocny, że nawet nie miał swoich świątyń, bo jest powietrze, w którym poganie oddychają. Myślę, że oni nie mają tu władzy, że takie rzeczy u was się nie dzieją, że nie macie w domach jakichś ludzi, których kochacie mniej niż innych, że nie ma starszych osób, które są ścierką, szmatą dla młodszych, że takie rzeczy na tej ziemi uświęconej obecnością Matki Bożej po prostu nie mają miejsca, bo są pogańskie. Ale gdyby tak było, gdyby byli pośród nas ludzie, którymi rządzi chciwość, nieczystość, pycha, gniew, bo nie wytrzymuje człowiek i bije w tą twarz najdroższą, której przysięgał, jeśli by tak było, drodzy bracia i siostry, to mam dzisiaj dla was dobrą nowinę. Zawsze jest dobry czas, żeby odrzucić to pogaństwo, pogańskie Boszki i zacząć służyć Chrystusowi. Zawsze jest dobry czas. Czy się ma lat 10, czy się ma lat 100. Ta kobieta z dzisiejszej Ewangelii, ona być może była dużo gorsza od nas, ale ona uwierzyła w słowa Chrystusa, w słowa o wodzie żywej. I powiedzcie dzisiaj Bogu, nie mówcie mi na głos, ale powiedzcie dzisiaj Bogu, czy chcecie, czy chcecie, chcecie skosztować służby u Chrystusa, Ducha Świętego, wody żywej, która jest dla wszystkich, którzy w Boga wierzą. Jeśli by tak było, to odrzućmy uczynki ciemności, przyobleczmy się w zbroję światła, przestańmy czynić źle. Dajmy się wewnętrznie pouczyć Bogu. Niech nam powie, jakimi drogami my chodzimy. Czy naprawdę wszystko, co robię, jest chrześcijańskie? Czy ja jestem chrystusowy? Czy też pogański? Trzeba i w Polsce na świętej ziemi Matki Bożej coraz na nowo obalać, drzewać, i palić te straszne demony, które ciągle podnoszą głowę, abyśmy im nie służyli, bo jesteśmy dziećmi Boga wszyscy. Mamy być wolni. Mamy być piękni i dobrze. Piękni i dobrze. Jeśli chcemy dzisiaj być tacy dla Chrystusa, piękni i dobrze, to módlmy się gorąco na tej szyby, aby On dał nam pić wody. Wody Ducha Świętego. Wody radości, miłości i pokoju dla każdego, kto wierzy w Chrystusa. Wyznajmy teraz naszą wiarę.